Elbrus, najwyższy szczyt Kaukazu, najwyższy szczyt Rosji i dla wielu największa góra Europy, wysokość 5642 metry. Tu pojawiają się ci, którzy kolekcjonują najwyższe szczyty naszego globu w ramach Korony Ziemi. Mój gość Elbrus ma już za sobą, a właściwie miał go pod sobą. Sebastian Kawa jest z nami, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. Jeszcze kilka słów o panu na początek, żeby wszystko było jasne. Wielokrotny, i tu powtórzę, wielokrotny mistrz świata w szybownictwie, zwycięzca tak licznych zawodów i mistrzostw, że jakbym je zaczął wymieniać, to pewnie parę minut by nam zeszło. Więc sobie darujmy. Trzymamy trzy medale w sumie. Człowiek, który w 2013 roku dokonał pierwszego w historii przelotu szybowcem nad Himalajami. Cieszę się, że możemy rozmawiać z panem w trójce krótko mm -hmm. po pańskim powrocie z Kaukazu, gdzie pobił pan kolejny rekord, bo jak żeby inaczej. No można mówić, że to rekord, ale przede wszystkim to było wyzwanie dla mnie, bo to najdziksze góry Europy. Jeżeli latamy gdzieś nad Alpami francuskimi we Włoszech, to wszędzie widać jakieś domki, jakieś schroniska, drogi, w nocy pełno świateł. Natomiast tutaj oprócz Elbrusa, który no, praktycznie jest przez turystów zadeptany, i mm. to jest śmieszne, jak się wraca z Kisłowocka samolotem, bo połowa samolotu ma poparzone od słońca twarze. Wiadomo, gdzie byli. <gry> Wiadomo, gdzie byli, na jakiej wycieczce. A pan nie opala A się jakoś tym... tak mocno? Widzę, że pan opalony. Trochę tak, ale ja się staram właśnie chronić. Poza tym Elbrusem Kaukaz jest bardzo dziki niedostępny i broniony nie tylko przez geografię, ale również przez pogodę, bo w tym roku jeszcze trafiliśmy na bardzo złą pogodę, bo mamy rekordowy, jeżeli chodzi o temperaturę maj, bardzo dużo wilgoci. Dwa morza kaspijskie i morze czarne, które tą wilgoć dostarczają, jest w tym roku bardzo ciepłe. Było mi pełno burz, no i niestety w burzach, w deszczu, w zachmurzeniu. Źle się lata szybowcem. No, Szybowiec jest Woli, gdy jest słoneczna pogoda, są na chmurki, kumulusy na niebie i wtedy jest pięknie. No tutaj to było bardzo, bardzo Trudno. Czytałem w pańskich opisach z tej wyprawy, że burze były szerokie na 40 km. Ja, ja burze, to burze mniejsze. Ja, ja, ale ja wyobrażenie o burze mam trochę inne, że burza jest albo duża, albo mała, albo dużo deszczu, albo mało, albo ciemne chmury, albo jasne. Tak. Nie mam takiego podejścia do burzy jako, jako zjawisku, które ma szerokość. Tak, to, to perspektywa jest troszeczkę inna. No, Samo o tym trzeba ją czasem ominąć. No, może być burza frontowa, tak naprawdę łańcuch burz, który może mieć 1000 km. Może być malutka burza, która mam na przykład w średnicę, tylko powstała nad jedną górą, troszeczkę się rozrosła, mam 5-10 kilometrów i tylko miejscowo spadnie deszcz, a tuż obok już jest słonecznie. No tutaj było to zjawisko bardzo regularne i ja, żeby tam latać, musiałem najpierw mieć super dokładną prognozę pogody, którą A dało się, Rosjanie dostarczali tego typu e, Nie. To jest prognoza bazująca na amerykańskich prognozach, ale bardzo stuningowana, czyli tak uszczegółowiona przez mhm. programy napisane przez Estończyka. Elmera Yandi, który nam bardzo pomagał w tym. I według tej prognozy no, prognoza to jednak tylko prognoza, ale można było się domyślić, gdzie będą miejsca, gdzie można przejść obok tych burz. One okazały się w bardzo schematyczny sposób tam powstały, na północnych stokach Kaukazu i tak naprawdę latając w Rosji, ma się wrażenie, że całe góry są niedostępne, że tam jest jeden łańcuch burz, deszczu i nie da się w ogóle latać. A z drugiej strony, gdy się już jest nad szczytami, okazuje się, że te burze są obok, one są, odcinają dostęp, powrót odcinają, ale nad samymi górami można latać. I to, I to właśnie powoduje, że na przykład Elbrus jest bardzo często słoneczny, a za Elbrusem właśnie tam, gdzie wiatr wieje, powstaje pierwszy rotor, pierwsze zawirowanie, powstaje pierwsza komórka takiego dużego kongestusa, no tam się rodzi ta burza i ona potem się rozrasta. I to było bardzo, bardzo schematyczne i tak naprawdę nad Kisłowoc docierały już tylko ogony tych wielkich piropuszy burzowych burzowych. Był cień, nie było ładnej pogody, ale rzadko kiedy nawet dochodził deszcz, więc to umożliwiało latanie. Powiedział pan, że można było latać, tylko powrót był niemożliwy. No to ja w tym momencie mam panikę w oczach. No to latam sobie, latam, ale powrót niemożliwy. To w przypadku było... Szybowca to chyba jest taki moment, kiedy panika się pojawia w oczach. To są niedostępne góry. Tak, to są bardzo niedostępne góry i tutaj mam nadzieję, że będą państwo mogli obejrzeć zdjęcie, jak to wyglądało. Na pewno. No, więc y, wygląda to jak latanie czasami w tunelu, gdzie z jednej strony deszcz, z góry pełne pokrycie chmur. W burzach nawet duże samoloty komunikacyjne czasami mają problem. No, samolot, który ma silniki odrzutowe, może się wznosić 15-20 metrów na sekundę, może mieć problemy. Natomiast tutaj mam szybowiec, w którym na dużej wysokości na, nawet nie można za bardzo użyć silnika, bo one te dwa szybowce, które tam przywieźliśmy, były wyposażone w silniki, które umożliwiały im start. Natomiast to jest lot na niewielką wysokość. I wyżej one umożliwiają czasami w niebezpiecznych sytuacjach uruchomienie takiego silnika i utrzymywanie wysokości, żeby gdzieś tam wydostać się i wrócić. Ale w takich warunkach nie można było na to liczyć, zupełnie. Więc trzeba było to robić bardzo ostrożnie, z rozwagą, czasami wykazać się dużą cierpliwością. Na przykład trzeba było czasami poczekać, aż burza wypada się i zniknie. A jak się I czeka w szybowcu na to, jak burza się ma wypadać i zniknie? No właśnie. Czyta pan, pan książki w tym czasie? Pan. To był nie, bardzo znajomy, nie. Czy nie to ja wtedy bardzo ciężko pracuję, żeby się utrzymać w powietrzu. Tutaj, szybowiec, opada cały czas i mhm. trzeba znaleźć prąd wznoszący który go utrzymuje w powietrzu. I tak właśnie było, że można było nad tym głównym łańcuchem latać, a obok pogody nie było. Trzeba być dobrym przypomnikiem, że coś takiego zrobić. No tutaj się będę trochę chwalił. Polataliśmy nad głównym łańcuchem gór. Nad brusem też. Nad brusem również. Lataliśmy tam na fali. To Co takie to znaczy? zjawisko powstające przy silnym wietrze. Podobnie jak w rzece za kamieniami powstaje taka fala i na tym można się ślizgać dosłownie jak na desce surfingowej, tylko że szybowcem. Fala ma kilka tysięcy metrów, a nie tam kilkadziesiąt centymetrów wysokości. Czy pan jest surferem? Na desce surfingowej pływałem, ale nie, no można, podniebnym surferem też. Lataliśmy tutaj w kierunku Soczi w w kierunku zachodniego Kaukazu, gdzie pogoda była lepsza. No niestety zachód był w zasadzie przez cały czas niedostępny. Tam od góry Dyktał, gdzie byliśmy najdalej, w kierunku wschodnim zawsze praktycznie było pełne pokrycie chmurami. Nie, w tym okresie, kiedy ja tam byłem, nie, nie dało się polatać. Ale to był ogromny sukces. I oprócz tych trudności terenowych i pogodowych, w zasadzie Jadąc do Rosji nie można zapomnieć o polityce, niestety. To wymagało ogromnych zachodów, gdzie pomogli mi Rosjanie, sympatycy lotnictwa, szybownictwa, członkowie Aero klubu rosyjskiego. A szybownictwo, nie, sobie w Rosji, szybownictwo w Rosji w ogóle jest rozwiniętą sztuką, rozwiniętym sportem? Jest kilka osób, które to uprawia i tak naprawdę ona dopiero teraz troszeczkę oddechu nabrało, no bo były momenty, gdzie w ogóle nie można było latać, były momenty... Yy, Ze względu dług... na zakazy, rozumiem, a Z nie zakazy, na bronki tak, atmosferyczne. Tak, tak, bo Rosja jest ogromnym krajem, gdzie wszędzie można latać, ale takie przepisy i ograniczenia wojskowe, no, polityczne. Nie można było latać na przykład 300 km od granicy w ogóle żadnymi, żadnymi statkami powietrznymi, które mogłyby do tej granicy dolecieć. I to, to była duża trudność. Ja zostałem pierwszym pilotem szybowcowym na świecie zagranicznym, który uzyskał walidację rosyjskiej licencji żywowcowej. Nie mogłem wejść do biurowca Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Rosji, dlatego, że obcokrajowcom tam zakaz wstępu musiałbym dwa tygodnie wcześniej przejść badanie przez FSB. Badanie przez Służbę Bezpieczeństwa z... Rosyjską, żeby wejść do budynku. Tak. Więc no, no. musiałem uzyskać tą licencję, praktycznie do niego nie no, więc Przeszedłem badania komisji lotniczo-lekarskiej, gdzie zajęło to cały dzień. Jakimś cudem udało się to skończyć. Badania medyczne? Czy... medyczne tak, mhm. Wstępne lotnicze lekarskie, gdzie zrobiono mi EKG, EEG i wszystkie inne wymyślne badania różnych specjalistów. No przeszedłem, mogłem zostać kosmonautą radzieckim, ale to wszystko było możliwe tylko dzięki ludziom, którzy mi tam pomogli. Tak naprawdę ja byłem sam, który miał taki pomysł, żeby polecić. Byłem ekspertem, który mógł się zająć lataniem i pogodą i trudnościami technicznymi, a już sami Rosjanie musieli rozwiązać te problemy natury takiej politycznej zgód i, i tak dalej, i tak dalej, żeby to można było zro zrobić. Widziałem zdjęcia pańskiego szybowca i nie był pomalowany w kolory maskujące. Co mnie trochę zaskakuje, biorąc pod uwagę okoliczności geograficzne. Tak, mamy granicę rosyjsko-gruzińsko-abchasko-osetyjską. Czeczenia, tak... Inguszetia, Osetia. Tak? To, żeby pan, żeby jeszcze było ciekawie. i tak podejrzewam, że nie raz, nie dwa był pan na celowniku jakichś baterii naziemnych, ziemia-powietrze. Jak ma się z tym, czy się e na, na każdy lot wymagał uzgodnień, przede wszystkim ze służbami ruchu lotniczego. No, przestrzeń jest fatalnie zorganizowana. U nas do 3000 metrów praktycznie. Gdzieś dalej od lotniska można swobodnie latać. Tutaj były tema, które się ciągnęło setki kilometrów od lotniska. Zupełnie, zupełnie niepraktyczny sposób. No ale trzeba było to jakoś przejść. Druga sprawa uzgodnienia z wojskiem, z służbami ochrony granicy, z pogranicznikami. A i tak nas ostrzegano po tych wszystkich telefonach, że no słuchajcie, tam jeszcze mogą się znaleźć na przykład gruzińskie bezpilotczyki. albo drony? drony? Wojskowe? A, tak, albo może jakaś grupa w tym rejonie konfliktu być wyposażona w broni i najpierw będą strzelali a potem pytali. Jakaś jaka triela, <grym> taka w, ręczna wyrzutnia <grym> powietrzna. Że jeżeli chodzi akurat tutaj o broń taką przeciwpowieszczną, myślę, że byśmy byli bezpieczni, bo szybowiec jest w sprawie takim statkiem no, szpiegowskim, że na radarze go w zasadzie nie widać, bo za wolno się porusza. Nie emituje ciepła, bo nie, nie używa silnika w tym momencie gilata. Przemieszcza się cichutko, jest mały, więc gdzieś tam, jeżeli lecimy z tysiąc metrów wyżej nad chmurami w niebezostępnym terenie, to na pewno nas nikt nie widział. No i to chyba też był problem dla tych służb, że oni nie mogli Wyzwani. nas bardzo kontrolować. No i tak myślę, że następnym razem tam będziemy chcieli polatać, bo jest plan taki, żeby przyjechać we wrześniu, gdzie będzie z kolei fala i będzie więcej pogody, bardziej sucho. Żeby jednak zorganizować to w bardzo cywilizowany sposób, żeby te wszystkie służby były usatysfakcjonowane i, no i żeby dla nas była ta przestrzeń już wydzielona, żeby to można było w mniejszej koordynacji z tymi służbami robić, żeby to już wiadomo było, że tam jest nasza przestrzeń, że my tam latamy i, i że to jest bezpieczne i nikomu nie zagraża. Sebastian Kawa, jesteś Słuchajcie Państwo audycji Świat Zwrotu Drozda. Dzisiaj latamy z Sebastianem Kawą, mistrzem szybownictwa, latamy nad Kaukazem, nad Elbrusem. Jeżeli chodzi o takie problemy natury fizycznej, które mogą być zagrożeniem dla statku powietrznego takiego typu jak szybowiec, nowością dla mnie jest to, że orzeł może być rzeczywiście realnym problemem tak. dla mhm. szybowca. No myśmy latali w takiej przestrzeni, gdzie naprawdę nikogo nie ma. Nie ma na przykład ruchu lotniczego, to jest taka Czyli ziemia, ziemia Ja Wspaniale dla szybowców. Ale z kolei było tam mnóstwo ptaków, dużych ptaków i spotykaliśmy najczęściej duże ptaszyska, takie jak sępy, orły. I orły górskie są dosyć agresywne tam w tych samych kominach termicznych, gdzie... Mm, on używają gdzie tej one... samej jakby technologii, technologii którą tak, używa pan. Nie, nie chcę im się latać, machać skrzydłami, tylko mm -hmm. wykorzystują prądy wznoszące. żeby w ogóle nie machać skrzydłami, więc te same prądy wykorzystuje krążymy razem. Czasami to się odbywa w zasadach pokojowych, ale czasami taki orzeł potrafi porysować kabinę pazurami. Czele. Albo tak, zaatakować. Albo był taki przypadek, że na przykład zderzył się ze statecznikiem szybowca i ten szybowiec spadł w apach. No tutaj byliśmy parę razy straszeni przez takie ptaszyska i nie zawsze można było im ustąpić, no bo jeżeli jesteśmy nisko i potrzebna jest tam wysokość, no to musimy latać tutaj w tym miejscu, gdzie mu to akurat przeszkadza i, i go denerwuje. No ale nic się nie stało, tam mamy piękne zdjęcia z tymi ptakami potężnymi, bardzo przyjemnie czasami popatrzeć jak taki pierzasty kolega leci dosłownie w szyku przy końcówce skrzydła i nikogo się nie boi. No jest gospodarzem tam. Zdjęcie mogą Państwo zobaczyć teraz na naszej stronie internetowej w zakładce audycji Świat lotu Drozda. Jeszcze wracając do kwestii tych zagrożeń, jakie są procedury awaryjne w sytuacji, kiedy właśnie taki orzeł uderzy w statecznik? Ma pan hmm. spadochron ze sobą, czy raczej Mam. to jest także modlitwa? Mamy spodochrony. Jeżeli byśmy byli na większej wysokości, to można wyskoczyć. Większość to znaczy jaki? O, powyżej 300 metrów nad ziemią. Myślę, że ratowniczy spodochron, jeżeli ma dużą prędkość, on by się zdążył otworzyć, bo, bo chodzi o prędkość w poziomie. Jeżeli mhm. lecimy 100 km na godzinę, no to nawet tracąc tam skrzydło, możemy wyskoczyć i jeszcze się ten spodochron otworzy. No, jeżeli byśmy chcieli skoczyć, tak zwany base jumping ze 100 metrów nad ziemią, czy tam z jakiejś wieży Eiffla, mhm. no nie wszystkie spodochrony się otworzą w tak małej wysokości, ale tutaj akurat ratownicze one są inaczej budowane, żeby szybko się otwierały, a nie, a nie zapewniały komfortu. Ale w górach często lata się kilkanaście, kilkadziesiąt metrów nad skałami i w tym momencie tracąc możliwość kontrolowania takiego szybowca, no można by się było z tą górą zderzyć. Proszę powiedzieć, jak to jest latać szybowcem z kimś jeszcze? Nie mówię o pasażerze, który mhm. może siedzieć z tyłu, tylko o drugim szybowcu, który jest obok, bo ta sytuacja była nad ukazem, mhm. kiedy drugi szybowiec był pilotowany przez ludzi, którzy mieli znacznie mniejsze doświadczenie niż pańskie. Tak, tak. I to, co mi interesuje, mhm. to jest to poczucie odpowiedzialności za tę drugą mhm. ekipę, która jest do bok, która lata w tych mhm. samych warunkach. Mhm. I z tego, co pan powiedział, wie pan, że to są trudne warunki mhm. wymagające, mhm. Potencjalnie niebezpieczne. Tak, tak. I w jaki, się... sposób, w jaki mhm. sposób pan próbował zarządzać tą sytuacją, która była trudna nie tylko dla pana, ale też dla drugiej ekipy? No, tutaj zdarzyły się takie loty, że lataliśmy dwoma szybowcami i w drugim szybowcu latał, co ciekawe, były komandos, służb specjalnych, podwodnych, specjalista od eksploracji wraków. To nie pomylił <laughs> trochę obszarów? No, nie chciał potem już mieć z wojskiem do czynienia, więc mhm. przeniósł się do biznesu i zajął się szybownictwem. To była bardzo fajna współpraca, bo to już człowiek, który troszeczkę latał tymi szybowcami. Oczywiście nie latał dobrze w górach, ale dawał sobie radę. No i lecieliśmy naprawdę długie trasy. Najdłuższy lot, jaki wykonaliśmy razem, to było 7 godzin prawie, bez 10 minut. W większości nad skałami właśnie, nad najbardziej niedostępnymi rejonami. No i była taka sytuacja, że gdzieś tam musimy przekroczyć Przełęcz Górską. No, on bardzo ładnie komunikował się tak po wojskowemu, odpowiadał, wszystko bardzo sprawnie. Mówi pan o komunikacji radiowej. radiowej. I w pewnym momencie ja mówię mu, że no słuchaj, no ja wiem, że jest trudno, ale musimy się tutaj podnieść, musimy nabrać wysokości, wykręcić tą wysokość. To w naszym żargonie właśnie jest nabieranie w kominie, bo to się krąży. I mówię, że no trzeba dobrać do podstawy. No i w tym momencie słyszę przez radio takie ciniutkie. Po nią. No, <laughs> po prostu jak, tak, jak ja to usłyszałem, to ten ton głosu mówił naprawdę wszystko, że to, to robiło wrażenie i było bardzo trudne. No, ja, ja miałem poczucie odpowiedzialności i teraz musiałem jeszcze przyhamowywać pilota, który ze mną leciał, żeby on e, też... Dawałem mu lacieć, w większości czasu on sterował szybowcem i ja zarządzałem, że tak powiem, tą trasą, gdzie polecimy. Musiałem go zespołem de facto, tak, zespołem. Tak, zespołem. Tak, żeby przyhamowywać go, żeby on nie zostawił mi tego kolegi gdzieś tam w górach, który mógłby sobie nie poradzić. Silnikiem się nie uratuje, bo nie przeleci tak wysoko. zamknął mu drogę burze i będzie, będzie duży problem. No więc tutaj te loty były dla mnie jeszcze dodatkowo bardzo, bardzo trudne, żeby z takimi ludźmi, którzy no, akurat Anton był wojskowym pilotem, ale Andrzej, z którym ja leciałem w kabinie, to był pilot, który nie znał w ogóle w takiego pojęcia jak współpraca w locie w szybowcu i bo to jest dziwny sport. Sport indywidualny, w którym punktuje się wynik indywidualny, a współpraca przynosi najlepsze rezultaty. I on czegoś takiego nie znał i nakłonienie go do tego, żeby leciał tak, żeby myślał jeszcze o tym drugim i żebyśmy poczekali na niego czasami 30 minut, 2 minuty nam zaoszczędzało potem pół godziny w jakimś innym miejscu, gdzie, gdzie musieliśmy się wrócić, żeby właśnie tego Antona wyprowadzić z jakiejś pułapki. No. no było trudne, bo ja siedząc w szybowcu z kimś innym, nawet jeżeli on popełni błąd, to wtedy ja przejmę stery i zrobię wszystko w porządku wszystko dobrze i jakoś się uratujemy. Ja, ja sam oceniam według swoich umiejętności sytuacji i pozwalam temu drugiemu robić błędy. Natomiast jeżeli ktoś leci w drugim przymowcu, no, no to niestety ja już nie mam takiej możliwości. Nie, mam, nie mogę się przesiąść i tam mu posterować, żeby on się uratował. Także trzeba było tutaj bardzo, bardzo ostrożnie ten krok za krokiem przez kolejne przełęcze pokonywać. Jak wygląda Elbrus z góry? A śmiesznie. <śmiech> to jest wulkan, który wystaje nad całe pasmo około 4000 metrów. I wygląda trochę jak piersi przykryte obrusem, bo najczęściej troszeczkę wieje wiatr, troszeczkę chmurek jest nad, nad tym, to ma takie dwa szczyty, nie wiem, który jest wyższy. On tak, nam się chyba różnią, nie wiem, jest 50 czy 100 metrów różnicy między jednym a Można dnia, Także jest taki dosyć ciekawy. Z daleka go widać z Kisłowocka, teren się powoli podnosi. Ja myślę, że tutaj była jakaś poprzednia geologia albo poprzedni wulkan, który spowodował powstanie takiej dużej, dużej tarczy z niej wielką pochyłością. I jest to zielony step i nad tym wystaje Elbrus. Tak, jak jakiś taki pieprzyk na, na, na torcie. A to jest wyzwanie dla Szybownika? Taki teren płaski i gdzieś góra jedna, która jest sama? I okazuje się, że gdy się do końca tego terenu on ma około 2000 metrów wysokości, doleci, to tam jest krawędź, za którą po prostu zaczynają się dopiero góry. I to, to utrudniało właśnie przede wszystkim loty nad Kaukazem, bo lecąc właśnie w tym terenie w pewnym momencie szybowcy znajdowały się bardzo nisko nad terenem, gdzie pogoda się jeszcze nie poprawiała. Dopiero przekroczenie nie, pewnej granicy w kierunku gór powodowało, że podstawy się podnosiły i można było normalnie zacząć latać. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy po pańskim powrocie z Himalajów, to mówił pan, że to jest rejon, który może się otworzyć na szybowników, to może mhm. być potencjalnie miejsce, ten nowy spot, przepraszam za słowo, mhm. Dla, dla ludzi, którzy uprawiają tego typu sport, tego typu aktywności. na Himalajach to jest bardzo trudne ze względu na no, biurokrację Himalaj. No, w Kaukazie mam wrażenie, że jest jeszcze trudniej z tego, typu pan Ale mówi. wydaje się, że Rosjanie tutaj bardzo zainteresowani w tej chwili, bo troszeczkę świat dla nich podrożał znalezieniem takiego miejsca interesującego do latania u siebie. Będą w tym momencie chyba rozwijać to latanie w Kaukazie i i będzie to rzeczywiście takie miejsce, które będzie żyło. Uwzględniając to, że faktycznie trafiliśmy w fatalny moment. Ten klimat i nietypowy rok z burzami utrudniał ciepły latanie. Rok. Bardzo ciepły i bardzo wilgotny utrudniał tam latanie. I myślę, że w normalnych warunkach tam już wtedy jak wiadomo jak tam polecieć i pogoda nie będzie aż tak zła jak, jak była. To będzie popularne miejsce do latania i zwłaszcza jesienią, zimą, kiedy można będzie tam polatać, tak jak w Andach, wzdłuż pasma, które ma no, to najważniejsze, ma około tysiąca kilometrów długości i przy południowo-zachodnich wiatrach będzie tam piękna fala, na której będzie można naprawdę długie przeloty i bardzo ciekawe wykonać. Także to będzie, to będzie ciekawe miejsce. I myślę, że tutaj inaczej niż w Nepalu. Że to się rozwinie. Mówił Pan o tej pogodzie, która była trudna i o tym, że było to, był to bardzo ciepły, wyjątkowo ciepły okres. W jaki sposób z Pańskiej perspektywy, osoby, która ma do czynienia z pogodą cały czas, w jaki sposób klimat się zmienia? Czy te tezy o zmieniającym się klimacie z perspektywy szybownika potwierdzają się? To jest takie miejsce. Możliwe, że to są przypadkowe takie zmiany, ale w, w miejscu, gdzie jest tylko step. No, można sobie wyobrazić, że w lecie to on jest żółty, wypalony suchy, bo inaczej to by tam urosły drzewa. I w tym miejscu przyjeżdżamy i leje przez 10 dni, praktycznie non-stop. Jedziemy na zawody w Usman, koło Woronerza, na wiosnę w maju, gdzie jest powiedzenie rolników, że dwa deszcze w maju i cały rok urodzaju i leje przez miesiąc. To chyba, to chyba nie jest normalne. Rzeczywiście jest rok wyjątkowy. No niestety chyba musimy się zacząć martwić. Też w tym roku zdarzyło się coś takiego, mm, opisywane przez metrologów, że Jetstream przekroczył równik. Jetstream, czyli ten pas powietrza? Bardzo mocnych prądów, e, silnych wiatrów, które powstają na granicy ciepłego i zimnego powietrza. No, jest to powietrze arktyczne i powietrze tropikalne. No i są takie pasy jet streamów, które pasają. Jak ktoś popatrzy na Jowisza, to może sobie wyobrazić, że coś takiego też na Ziemi jest, tylko, że nie tak ładnie kolorowe, tylko biało i niebieskie. I ten jet stream normalnie powinien się zachowywać tak, że powinien odgraniczać to ciepłe i zimne powietrze. Natomiast w tym roku się zdarzyło tak, że rzeczywiście z stream zaczął przekraczać równik. I to chyba było pierwszy raz w ogóle zaobserwowane historycznie. Także coś się dzieje. Proszę powiedzieć jeszcze o tej rzeczywistości rosyjskiej, której miał pan okazję trochę posmakować. Mam na myśli to, co się działo na Ziemi, kiedy Akurat tak się zdarzyło, że jakiś dostojnik rosyjski się pojawił. No to też jest. No, ale myślę, że u nas podobnie. No, Warszawa co prawda nie przeżyła jakiegoś katastroficznego zablokowania. No i tutaj troszeczkę ważniejsi ludzie przyjechali. Mówi pan no, o szczycie NATO, nie o do O szczycie NATO. Natomiast w Kisłowodzku przyjechał tylko jakiś wojewoda i z tego powodu no, było zablokowane miasto. Praktycznie nie można było się przez ileś godzin w mieście w ogóle poruszać samochodem. Było wszędzie pełno policji i nie można było przejechać. No, wyjeżdżając, ja mieszkałem, nie było hotelu, więc ja mieszkałem w sanatorium. No, Wypoczął pan. <laughs> nie wypocząłem. To też ciekawa sprawa. Może za chwilę opowiem. I wyjeżdżając przez bramę, no, ostrzegał nasz strażnik, że nie będziemy mogli wrócić bo będą zablokowywane. Natomiast mieszkając w takim sanatorium, no, które powstały już tam kilkaset lat temu, bo te wody wulkaniczne były uznawane za wody lecznicze i były ciepły klimat, no przyjeżdżając trzeba przejść badanie lekarskie. Znowu? To ta, pan był z wszechstronnie zbadany w tej <głos> Żeby pójść na basen, trzeba było znowu przejść badanie lekarskie. Naprawdę? Tak, w tym sanatorium. <głos> U nas tylko trzy sprawdzają, razy, czy się ma czepek. Trzy razy skorzystałem z tego basenu, ale były badania lekarskie wstępne na basen. Każdy miał przydzielony swój stolik, każdy miał swoje miejsce i swoją dietę. O, więc, co pan jadł? Najczęściej był to po prostu jakiś serniczek na śniadanie, a obiadu nie jedliśmy, ale wszystko przygotowane na parze, jak mm. najbardziej zdrowe, bez soli, więc całkowicie niesmaczne. <grym> no, a potem jechaliśmy gdzieś do miasta, żeby kupić sobie owoce i zjeść coś naprawdę zdrowego. Jeszcze na koniec pana zapytam, w zasadzie odpowiedź już słyszałem jakieś pół roku temu, jak rozmawialiśmy ostatnim razem w Trójce, ale zapytam jeszcze raz, może coś się zmieniło. Antarktyda aktualna? Jak najbardziej. Chciałbym pojechać tam. No jest problem, że no, ja uprawiam taki sport, który jest mało widoczny i mam problem znaleźć sponsorów na takie hmm. rzeczy. Myślę, że powoli, powoli, no troszeczkę się pozmieniało dużo zarządu w różnych firmach i były takie kłopoty, że potraciłem kontakty, potraciłem e, na przykład wynegocjowany kontrakt, nie został podpisany, bo się zmienił zarząd. a mam nadzieję, że to się wszystko unormuje i jakoś uda się znaleźć pieniądze na takie ekstremalne przedsięwzięcia. Zwłaszcza, że to ja jestem tylko jedną osobą. To nie jest cały związek sportowy, który trzeba sponsorować, tylko jedna osoba, której trzeba zapłacić za to, żeby tam przetransportowała na przykład sobie szyby. No by było coś niesamowitego, bo naprawdę latać nad Antartydą szybowcą, to y, myślę, że może by się zdarzyło raz w historii, może się nigdy nie powtórzyło. A myślą pan o Grenlandii na przykład? Tam są warunki? Są, są, ale... No płaski raczej, no nie całkowicie, to nie jest ale To jest takie duże wyzwanie. Naprawdę? Tak. Tam już ktoś latał, szybowca? Nie wiem, ale możliwe, że latał, możliwe, że nie latał, jest fala, jest, są ciekawe miejsca do latania, ale na pewno jest dużo samolotów prywatnych, które tam już latają i jakiegoś, jakiegoś małego lotnictwa. Zresztą Grenlandia jest taką stacją przesiadkową, jeżeli się leci na przykład małym samolotem z daleka, z, z Kanady czy z Ameryki, to po drodze się tą Grenlandię mija. Więc nie jest to taki odległy teren, gdzie tak aż z skrajnie dużym wyzwaniem. Po drodze, gdyby się pojawiła możliwość, chciałbym też polatać nad Kirgistanem też bardzo ciekawe. I myślę, że może być okazja, dlatego, że powstał nowy polski szybowiec GP14. Mhm. No, już dziś albo jutro, albo pojutrze będzie próbowany, oblatywany w krośnie. To jest ogromna nasza duma i sukces, jeżeli ten szybowiec okaże się tak dobry, jak to jest policzone, no to będzie to naprawdę coś ciekawego i ten szybowiec ma napęd elektryczny może takim szybowcem bym no, poleciał. A co to znaczy, że szybowiec jest dobry? To znaczy, rozumiem, że jeżeli jest silnik jako dodatek, to może być silnik mocniejszy lub słabszy, ale jeżeli silnika nie ma. A silniki oczywiście też mają znaczenie, bo i im mocniejszy, im lepszy, tym łatwiej takim szybowcom gdzieś wystartować z krótkiego lotniska albo gdzieś wyżej można polecieć. Albo właśnie w takiej sytuacji, gdzie nas ograniczają burze, można te burzę przekroczyć górą. Mhm. Albo gdzieś daleko oblecieć. Także ten zasięg i silnik też ma znaczenie. Natomiast sport szybowcowy polega na tym, żeby tego silnika nie używać. I ten szybowiec ma latać z jak największą prędkością, ma przy tym tracić jak najmniej wysokości, czyli musi mieć bardzo dużą doskonałość i latać szybko. Doskonałość to znaczy, że szybuje pod niewielkim kątem, na przykład z jednego kilometra wysokości, żeby przeleciał 50 kilometrów do przodu. To tak przy takie lepsze szybowce. Te mniej sprawne, szkolne latają około 30 kilometrów z jednego kilometra wysokości, ale bardzo duże znaczenie ma również to, z jaką prędkością to się dzieje. Jeżeli to jest na przykład 200 kilometrów na godzinę, no to jest dużo lepiej niż lecąc z takim szybowcem, który lata 100. 110 km na godzinę i przyspieszając tracimy dużo, dużo wysokości. Więc no ten GP14 będzie miał, mam nadzieję, osiągi bardzo dobre, a jeszcze powstanie prawdopodobnie wersja taka, którą będę mógł pojechać na Mistrzostwa Świata w Australii. No i to już by było bardzo, bardzo ciekawe, bo wreszcie moglibyśmy się pochwalić czymś nowym. Australia kiedy? W zimie. A wcześniej w Polsce gdzieś tam będzie można pana na niebie wypatrywać? Teraz będą zawody dosłownie za dwa tygodnie na Litwie, Mistrzostwa Świata w Pocinaj. Będę tam latał na dyskusie, na z takim szybowcu klasy standard wszystkiego dobrego w takim razie. Powodzenia, chociaż wiadomo, wiadomo, kto wygra. To już. No to jest... nie, wcale nie wiadomo. Wiele razy można wygrać, ale jeżeli chodzi o jednorazowe przedsięwzięcie, to może być jakiś przypadek przy pracy i no, wie pan. Ja, ja jestem oceniany, że jeżeli zajmę drugie miejsce na Mistrzostwach Świata, to przegrałem, prawda? Ja chciałbym, żeby inne sporty były w ten sposób oceniane, że jeżeli ktoś był drugi, to już jest to porażka. No, chcielibyśmy, żeby takie sukcesy były też. A tak patrzę na pana, nie czuje pan chyba pres Presji, która jest na mistrze wywierana, że ten to powinien mieć pierwsze miejsce, bo, no, bo po prostu jest, powinien być. Jest mieć. taka presja, ale ja już troszeczkę podchodzę do tego inaczej. Mm -hmm. no, satysfakcję mi sprawia wykonanie dobrego lotu, dobrego przelotu i czasami nie przejmuję się tym ostatecznym wynikiem. Ja myślę, że to jest bardzo dobre podejście, bo w sumie ten dorobek, który już zebrałem wystarczy. Jeżeli bym nie zdobył żadnego następnego medalu, to już jest to naprawdę bardzo dużo i y, mam się czym pochwalić, więc ten kolejny medal oczywiście dla mnie byłby satysfakcją, ale jeżeli się go nie zdobędzie, to nie będzie to tragedia. Sebastian Kawa, dziękuję. Dziękuję serdecznie.